Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zdrowiajmy. I ojcym syna i Ducha Świętego, dotykając Pani swoją łaską, swoim Słowem, uzdrawiającym i przemieniającym. Przekorzi nas o tym, że prawda jest zawarta w Twoim Słowie, że chcesz do nas przemawiać w Twoim Słowie, że tam jest zawarty prawem mojego życia przyjdź ze swoją pomoc, przyjdź ze swoim jakieś zasady, jak to powinno się odbywać, dokonywać, powinien wówczas tak się stać takowe wytyczne. nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, będzie rzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się, jak rzucę ogólnie i Jeśli będziecie trwać we mnie, jeśli moja nauka będzie w Was trwać. prościej, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to do doznał Pan Mój Ojciec, że przynosicie obfity, owoc i jesteście moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania. Podobnie jak ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniła was moja radość. Ja by ta radość była doskonała. To jest Bogiem moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was miłowałem. Oto Słowo Pańskie. Jesteśmy w Ewangelii świętego Jana, Jana apostoła. Jan apostoł to jest ten. Przy się pod Krzyżem, który jako jedyny za posłów nie uciekł, ten, który zobaczył go po jego śmierci ale również był to w momencie pokobania bardzo młody człowiek, najprawdopodobniej nie miał nawet 20 lat. Natomiast on pisze tę Ewangelię już jako stary człowiek około roku setnego, napisał tę ewangelię jako świadectwo swojego doświadczenia i przebywania z Jezusem. I on w tej swojej ewangelii y, da się wyczuć. Jego takie podejście uczuciowe, emocjonalne, w przeciwieństwie do świętego Pawła, który pisze przede wszystkim o tym, co Jezus dokonał w Jego życiu jak e, zmieniło się jego życie, kiedy zaczął wierzyć, kiedy zaczął wypełniać lagerię w swoim życiu. Natomiast święty Jan Chrzciciel e, bardzo, tak jak taki młody, zakochany człowiek, tak wywracał do tych wydarzeń, jak bardzo to spotkanie z Jezusem, to doświadczenie przebywania z Nim miało wpływ na stan bliskości Boga. Miłość wzajemna obrazująca stan bliskości Boga. To będzie temat tejże konferencji. Miłość. Winorość oznacza cały krzew, korzenie, pędy i szczep. Cały krzew był symbolem Izraela i jest o tym mowa. W psalmie 79 czytamy takie słowa. Przeniosłeś swoją winorość z Egiptu, zasadziłeś ją, wygnawszy Boga. I ten motyw Izraela jako tej winorości nie jest to bardzo częsty motyw w Starym Testamencie, nie tylko w całym 79, ale jest wiele innych takich motywów odejmionych, ukazujących, obrazujących Izrael jako winoroś, która. wskutek czego jest odcinana i to odcinanie rozumiało jako odcinanie Żydów, którzy nie przyjęli wiary w Chrystusa, a później to odcinanie za odcinanie uważano ludzi, którzy byli apostatami. Apostaci, czyli ci wszyscy ludzie, którzy przyjęli wiarę w Chrystusa, którzy później z różnych powodów tę wiarę odrzucali, czy też może w jakimś publicznym akcie gdzie to tak jak dziś jest taki powszechny, no może nie powszechny, ale nie jest to obecny akt apostracji żeby się publicznie Co z takim, Czy takich można przechodzić do wspólnoty, czy nie można? No uznałem ostatecznie, że tak można. Natomiast mówię o tym, ponieważ jest to taki temat w tym czasie, kiedy podpisana ta przypowieść, żywy, jednej najbardziej ładowalny. Ale tam Jezus mówił uczniom, że oni są czyści, a wy już jesteście czyści. Dlaczego? nie dla tego, że są Uciekujemy się pojawiać się słowo grwać. autora Bogańskiego, który yy, obserwując te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, mówi, ci ludzie bardzo się kochają, skąd oni to nie domają, że ustawa jest zupełnie inna i nieprzystająca do współczesnych realiów. Miłowanie Jezusa jest wolnym aktem człowieka, do którego w żaden sposób nie można zmusić w żaden sposób, dlatego Jezus nagrał swoje prywanie w nim, ponieważ On zawsze kocha jak na sposób bezwarunkowy. Wszystko natomiast zależy od decyzji człowieka. To nie jest, to jest nie możliwość tylko normalnego życia życia. Ucznia Jezusa rodzi się z mocy Jego zjednoczenia z Jezusem. Dalej w wersji szóstym tego fragmentu czytamy negatywną e, stronę. Trzeba go przyjąć z całym jego nauczaniem, z tym wszystkim, co powiedział. Tak jak i przyjąć jego człowieka, oznacza przyjąć cały jego świat i całą jego historię. Panie węsłu się rozważa przyjęcie W tym wersecie widzimy apokę Jego miłości. W miłości Jezusa do ludzi widzimy najwyższy wyraz miłości Boga do ludzi. Jezus wyzywa do trwania w tej miłości. Trwanie w Jezusie oddania człowieka do przynoszenia owoców, mimowania braci tą samą miłością, która jest, którą jest Jego miłość. życiu często wypełniały się często <coughs> zawsze się wypełniały te słowa bez etni nic nie możecie czynić Jezus przekazuje Słowo dostosowane do poziomu słuchaczy. Celem przy wypowiedzi Jezusa jest wyrażenie niewyrażalnych w ludzkich słowach miłości Ojca. Jest to miłość radosna. Nie jest On Bogiem odrębnym gdzieś tam, ale Bogiem kochającym, który zaprasza człowieka do miłości radosnej. Radości jest z tego Niezdolny zdobędziemy już tego dystansu, może wstać z lekarzami. kochamy siebie, to kochamy Boga. Miłość, jeśli jest prawdziwa, nigdy nas nie zadowala w pełni. Przeciwnie, przymusza nas, aby wciąż pragnąć więcej. Pamiętamy przypowieść ewangeliczną. Kiedy w świątyni modlił się w Paryzeusz is może być zdrowszy. Lekarstwem na miłość jest ciągle powiększanie i odrabianie zadania dane aż do tego stopnia, by rana stała się tak wielka, iż objęła, iż objęła i zamieniła dusze w jedno podanej miłości. Zranienie sprawia, że niechętnie otwieramy się na Boga. Podejrzliwość w stosunku do ludzi rodzi również podejrzliwość w stosunku do ludzi, którzy są wobec nas życzliwi. Dlaczego? Albo dlatego, że wolimy się być po raz kolejny zranieni. ponieważ możemy na tym czego na najbardziej potrzeba, na po jedzenie, piciu, potrzebach potrzeba oglądaniu składników, oglądanie, na będzie w sposób przesadny zwracał na siebie uwagę, w pracy będzie kontrolował innych, nazywamy to często punktowaniem, smucił się będzie z powodu głębokich relacji innych ludzi. żeby wspólnotach rozmawiać i tak dalej. I... Ja mnie nie da się pokochać, mnie nie da się pokochać. Tak w kółko kół, po kół, pięć bardzo wygrzebało na stare kotletki swoich zali. Dlatego, że człowiek może w drugim otworzyć swoje serce i ma doświadczenie tego, że jest przyjęty wówczas ten procesu uzdrowienia. Jest coś takiego. Porządliwość. konkretnie również w czasie tych rekolekcji, a ani mnie do tej miłości zaprosił. Nikt był że rekolekcje